Thank you. Od początku 1919 roku trwały przygotowania do konferencji pokojowej, która miała określić warunki Nowego Ładu na świecie po Wielkiej Wojnie. Obrady rozpoczęły się 18 stycznia w Paryżu. Roman Dmowski i Ignacy Paderewski zabiegali tam o kształt granic wolnej Polski, co, jak miało się niebawem okazać, było nie lada wyzwaniem. Kiedy państwa Entente świętowały koniec wojny, Rosja bolszewicka szykowała się do marszu na zachód przez trupa Białej Polski. Pierwsze trzy miesiące 1919 roku to okres burzliwy dla wolnej Polski. Przede wszystkim zorganizowano wybory do Sejmu Ustawodawczego. Powstały na przykład kasy chorych, inspekcja pracy, bo budowano państwo od podstaw. Jednocześnie trwało powstanie wielkopolskie. Doszło do zamachu pułkownika Janusza Januszajtisa przeciwko lewicowemu rządowi Moraczewskiego. Ostatecznie premierem został Ignacy Paderewski, ale był też sowiecki rząd dla Polski. Trwa Cały walki o Wilno i Lwów, a wojska czechosłowackie zajęły polską część Śląska Cieszyńskiego. Polscy delegaci na konferencję paryską zabiegali o włączenie Gdańska, Warmii i Mazur oraz Górnego Śląska w granicę niepodległej. Polska w pierwszych trzech miesiącach 1919 roku. Czas spokoju czy czas wojny? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Część historyków uważa, że już 1 stycznia 1919 roku rozpoczęła się wojna polsko-sowiecka, bo tego dnia oddziały polskich ochotników na Litwie rozpoczęły walkę z bolszewikami. Czy pana zdaniem to był czy nie był początek wojny? Przychylam się do zdania większości badaczy zajmujących się historią wojny sowiecko-polskiej, że zaczęła się ona w połowie lutego, kiedy regularne oddziały Wojska Polskiego stawiły opór nacierającym od wschodu oddziałom frontu zachodniego Armii Czerwonej. I od tej pory ten front wojny sowiecko-polskiej no jest już niestety stałym elementem pejzażu geopolitycznego odradzającej się Polski aż do pokoju podpisanego dopiero dwa lata później w Rydze w marcu 1921 roku. Oddziały, które starły się z bolszewikami w Wilnie i wokół Wilna na samym początku stycznia 1919 roku były oddziałami samoobrony polskiej pod dowództwem generała Wejtki i były odcięte zupełnie od państwa polskiego, nie mogły liczyć na żadną polską pomoc w tym momencie, można zatem na pewno mówić tutaj o bardzo ważnym rozdziale historii polskości w Wilnie, polskiego Wilna, ale trudno mówić o początku wojny sowiecko-polskiej. Ta regularna walka między dwoma strukturami państwowymi, bolszewicką i państwem polskim się nie nawiązała. Styczeń 1919 roku wspomina generał Marian Kukiel, ówczesny komendant szkoły podchorążych w Warszawie. Nie wiedząc o przygotowanym zamachu stanu, ilekroć mówiono mi z komendy miasta o spodziewanych rozruchach i jakby przestrzegano przed czynnym angażowaniem szkoły, odpowiadałem z naciskiem, że znam instrukcję alarmową, i zgodnie z nią szkoła zabezpieczy Belweder i utrzyma. Tę samą odpowiedź dałem w noc na 5 stycznia, gdy mój przyjaciel i zastępca w komendzie szkoły oznajmił mi przez telefon jako rzekomo oficer inspekcyjny garnizonu, że są w mieście rozruchy, że aresztują ministrów, a on posyła mi trzy kompanie Straży Narodowej na pomoc w obsadzeniu Belwederu. Oświadczyłem, że ich nie chcę, pomocy nie potrzebuję, a jeśli przyjdą odprawię. Zaledwie zdążyłem wydać rozkaz zaalarmowania szkoły. Zameldowali się u mnie dowódcy tych kompanii po rozkazy co do rzekomej obrony Belwederu. Były krótkie. Wyprowadzić się z mego odcinka, bo nie chciałbym ich wystrzelać. Po chwili przejechał samochód z ich delegacją do Belwederu. Warta nieopatrznie otwarła bramę. U drzwi zatrzymali ich adiutanci, gdy właśnie już biegał dziedziniec podporucznik Rzepecki z pierwszym plutonem kompanii służbowej Roweckiego. Błyskawicznie rozbrojono i tych gości, i grupę straży przed gmachem szkoły, i jeszcze nad ranem jakiś oddział naciągający od Belwederskiej. Nie było cienia wahania ani rozterki. Ale z jakąś ulgą zobaczyłem rano, generała Szeptyckiego jadącego z miasta, gdzie opanował sytuację, a później wracającego tam razem z Naczelnikiem Państwa. Załamała się próba przewrotu bez przelania krwi bratniej. Mówiliśmy podczas poprzedniego spotkania o walce politycznej o władzę, o to kto będzie sprawował rząd dusz w Polsce. Czy konsekwencją tej walki był zamach zorganizowany przez pułkownika Janusza Itisa 4 stycznia skierowany przeciwko rządowi Moraczewskiego? Czy on mógł się udać, czy... Rzeczywiście, była wtedy możliwość usunięcia Piłsudskiego z życia politycznego? Jest takie określenie operetkowy, kiedy no, stara się pomniejszyć powagę sytuacji. Otóż myślę, że to doskonale pasuje do sytuacji z 4-5 stycznia 1919 roku. Owszem, zamiary grupy spiskowców na czele z pułkownikiem Januszajtisem. Były poważne. Chodziło im o odsunięcie rządu, rządu Jędrzeja Moraczewskiego jako niereprezentatywnego, bo rzeczywiście ten rząd, jakkolwiek duże, bardzo duże są jego zasługi o tym pewnie jeszcze przyjdzie mówić, to nie wyrażał nastrojów, opinii, przekonań większości społeczeństwa. Ta większość, jak okaże się już kilka tygodni później w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, ta większość raczej bliższa była poglądom narodowo-demokratycznym, prawicowym centroprawicowym, Natomiast rząd Moraczewskiego miał charakter lewicowy i centrolewicowy, a więc był to element walki o zrównoważenie reprezentacji politycznej tworzącego się państwa polskiego, ale jednocześnie nie było w tym zamachu operetkowym, wrócę do tego określenia, dążenia do jakiejś krwawej rozprawy. I sam fakt, jak ten przewrót się zakończył, pokazuje, że no, zwyciężał duch jednak konsensusu, zgody, zrozumienie, że są rzeczy ważniejsze niż to, czy moje będzie na wierzchu. Otóż zamach skończył się w ten sposób, że żołnierze, którzy współdziałali z jego organizacją, zostali postawieni na baczność przez szefa sztabu generała Stanisława Szeptyckiego. Osobiście nie był to żaden entuzjasta Józefa Piłsudskiego ani rządu Moraczewskiego, ale po prostu uważał, że w wojsku musi być porządek, że nie może być żadnych samowolnych akcji niższych rangą oficerów i po prostu przywołał do porządku swoich podwładnych, a ci zrezygnowali z popierania tego puczu i w ciągu kilku godzin okazało się, że nie ma żadnej realnej siły za tym puczem, że ludzie chcą, ludzie w wojsku Chcą trzymać się podstawowych zasad organizacyjnych, bez których to wojsko przestałoby istnieć i Polska padłaby łupem zewnętrznych wrogów. A Piłsudski zrezygnował z wyciągania jakichkolwiek konsekwencji i to pokazuje także, że on... Również doskonale rozumiał, że to nie jest pora na żadne partyjne rozgrywki czy nienawiści, że trzeba zmierzać rzeczywiście w kierunku rządu ogólnonarodowego, że rząd Moraczewskiego istotnie musi zostać zastąpiony władzą bardziej reprezentatywną. To przyspieszyło tylko utworzenie rządu rzeczywiście popieranego przez zdecydowaną większość społeczeństwa na czele z postacią wielkiego formatu, jaką był niewątpliwie Ignacy Paderewski. Słyszałam taką opinię, że Paderewski został premierem, bo chcieli tego Amerykanie. Czy to był rzeczywiście objaw konsensusu w polityce polskiej, czy także udziału Amerykanów? Rola prezydenta Wilsona jako tego, od którego 14 punktów zaczęły się faktycznie przygotowania do struktury nowego pokoju, do nowego porządku po wojnie, była niezwykle ważna i autorytet, którym się cieszył, rzeczywiście był ogromny, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Niemniej jednak to nie decyzja amerykańska sprawiła, że Paderewski został premierem rządu polskiego w połowie stycznia, ale fakt, że cieszył się ogromną popularnością, uznaniem w społeczeństwie polskim, Przypomnę tutaj nie jego rangę artystyczną, ale przypomnę jego działania polityczne. Tak ważne i tak zapisane w polskiej pamięci, jak choćby ogromne trójzaborowe uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem i ufundowanie przez Paderewskiego pomnika grunwaldzkiego w Krakowie. No to blisko 300 tysięcy ludzi przewinęło się wtedy przez Kraków, czyli trzykrotnie więcej niż liczyło nasze miasto żeby podziwiać tę okazję, której głównym bohaterem oczywiście poza rycerzami spod Grunwaldu sprzed 500 lat był właśnie Paderewski. I oczywiście był bliski Romanowi Dmowskiemu, narodowej demokracji, choć nie należał bezpośrednio do tej formacji politycznej. To cieszył się zaufaniem Dmowskiego, a jednocześnie nie zrażał tak bardzo jak Dmowski. Nie antagonizował przedstawicieli Lewicy I tutaj częściowo jednak z tezą, pani redaktor, można się zgodzić, że istotnie zdawano sobie sprawę i w Warszawie, to znaczy Piłsudski zdawał sobie sprawę i w Paryżu. Tu z kolei Dmowski, jego Komitet Narodowy Polski uznawał ten fakt, że Paderewski jest najlepiej widzianym na salonach wielkiej polityki Polakiem. Piłsudskiego nikt by w Paryżu nie przyjął. Był traktowany wciąż w gronie zwycięzców jako jakiś watażka wojskowy, który trzymał się bardzo długo poły płaszcza cesarza Wilhelma II, Dmowski z kolei był bardzo nielubiany, jak o tym się jeszcze przekonamy, przez premiera brytyjskiego. Nigdy nie miał okazji nawet z nim rozmawiać, nie został dopuszczony przez Lloyd George'a do bezpośredniej rozmowy. Dmowski podejrzewał tutaj jakiś spisek żydowski, który go separował od premiera brytyjskiego. Podejrzewał, że to kochanka Lloyd George'a, co było nieprawdą, bo owszem, Lloyd George miał kochankę, ale bynajmniej nie była ona żydówką. No niemniej jednak fakt pozostaje faktem, że wolny dostęp do przywódców Entente miał bardzo ograniczony, łatwy tylko z Francuzami, trudniejszy już z prezydentem Wilsonem. Zaś autorytet Paderewskiego był taki, że mógł spotkać się z każdym, z Wilsonem, z Clemenceau, czyli premierem Francji, czy z Lloyd Georgem i przedstawiać swoje racje. Inna sprawa jak się okaże, czy te racje były wysłuchiwane. Wspomina generał Zygmunt Łukiński, dowódca tajnej wojskowej organizacji w Wielkopolsce, uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Żołnierze niemieccy zaczęli strzelać do okien udekorowanych sztandarami polskimi i napadli na gmach Naczelny Rady Ludowej. Jedną z przygodnych ofiar tego napadu był mój brat, który zakrwawiony przybiegł do mnie z wiadomością o napadzie. Miałem właśnie, jak codziennie o tej porze, wszystkich dowódców kompanii zebranych na odprawie. gdy nie mogłem uzyskać połączenia telefonicznego z naszą komendą główną, dałem na własną rękę rozkaz wykonania naszego planu alarmowego. Równocześnie zaalarmowałem telefonicznie kompanię. Tak zaczęło się w Poznaniu powstanie wielkopolskie sprowokowane przez Niemców. Na horyzoncie była już konferencja pokojowa w Paryżu, ale można by chyba powiedzieć, panie profesorze, że Polska była w ogniu. No bo na zachodzie powstanie wielkopolskie rozwijało się od końca grudnia, a na wschodzie walki o Wilno, o Lwów. Czy z obu stron równie mocno mogliśmy oberwać? Najgroźniejsza sytuacja rysowała się od wschodu. Na zachodzie, zacznijmy od pogranicza z Niemcami, oczywiście toczyła się niezwykle ważna dla przyszłości Polski walka, ale walka tylko o przebieg granic. Niemcy nie chcieli w tym momencie podporządkować sobie całej Polski, natomiast chcieli utrzymać swoje panowanie, jeśli nie nad całością, to nad większością Wielkopolski. A więc chodziło o to, czy Wielkopolska będzie podzielona, bo to proponowali w połowie stycznia Niemcy część Polską z Poznaniem i część niemiecką z Bydgoszczą. Chodziło de facto o przyszłość granicy na terenie Wielkopolski i Pomorza i Śląska. Bardzo ważne sprawy, ale sprawy, które nie decydowały natychmiast o tym, czy w ogóle polskie państwo będzie, czy go nie będzie. Podobna sytuacja miała miejsce w relacjach polsko czeschosłowackich Wojska czechosłowackie istotnie zadały wtedy, można powiedzieć, cios w plecy rodzącemu się razem Czechosłowacją, państwu polskiemu, bowiem kiedy Wojsko Polskie musiało z jednej strony no jakoś wspierać, choć bardzo szczupłymi jeszcze siłami powstanie w Wielkopolsce przeciwko Niemcom, kiedy znacznie poważniej jeszcze rysowała się sprawa walki o Lwów, wtedy 23 stycznia wojska czechosłowackie uderzyły Zbrojnie na polskie powiaty zamieszkały przez zdecydowaną większość polską powiaty śląska cieszyńskiego i po prostu zbrojnie je zajęły. Następnie, starając się usprawiedliwić na konferencji w Wersalu ten akt agresywny, udało im się to. Po prostu Czechosłowacja nie przeszkadzała nikomu, a Polska przeszkadzała jak najbardziej Niemcom, Rosji, a z przyszłym zdaniem Niemiec i Rosji jednak Konstruktorzy Traktatu Wersalskiego w mniejszym lub większym stopniu zamierzali się liczyć. W szczególności chodziło tutaj o premiera brytyjskiego. Na południowym wschodzie toczyła się już od 1 listopada 18 roku wojna o Lwów, wojna o przyszłość Galicji Wschodniej, bardzo ważna dla mieszkańców całej Polski, którzy nie wyobrażali sobie odrodzonego państwa polskiego bez Lwowa, związanego z koroną Królestwa Polskiego od połowy XIV wieku. I tutaj wydawało się przez chwilę, że kompromis rozgraniczenie terytorialne będzie możliwe. Francuska misja generała Josefa Barthelemy zaproponowała taką kompromisową granicę w Galicji Wschodniej, w której po stronie polskiej pozostawałby Lwów i borysławskie Zagłębie Naftowe. Natomiast wie trzecie ziem Galicji Wschodniej Późniejsze województwo stanisławowskie i tarnopolskie miało pozostać w rękach ukraińskich. Można przypuszczać, że Piłsudski byłby gotów ten kompromis zaakceptować, ale strona ukraińska go nie zaakceptowała i stąd dalsze trwanie tej wojny o przyszłość Galicji Wschodniej. Drugim niejako frontem walki z Ukrainą była scena, że tak powiem militarna na Wołyniu. Wołyń na północ od Galicji nie należał nigdy wcześniej do Austrii, nie był też terenem działań Armii zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej, tej utworzonej właśnie 1 listopada 18 roku. Na terenie Wołynia rozciągały się wpływy Ukraińskiej Republiki Ludowej, stworzonej w Kijowie, która mniej nieco zantagonizowana była z Polską niż właśnie ta zachodnio-ukraińska państwowość zbudowana niejako na fundamencie wrogości wobec Polski, na fundamencie walki o Lwów. A więc na Wołyniu toczą się także walki z Ukraińcami, ale troszkę, jeśli można tak powiedzieć, z innymi Ukraińcami, reprezentantami innego odłamu państwowości ukraińskiej, z którym wydawało się jeszcze, że kompromis będzie możliwy. I tu jednakże nie chodziło o zagrożenie całego państwa polskiego, ale o część ziem, o to, czy będą należały do Polski, czy do Ukrainy. Natomiast od początku stycznia Rusza na zachód armia sowiecka, która od 12 stycznia otrzymuje rozkaz w ramach operacji Wisła dojścia do Polski Centralnej, a jeżeli warunki pozwolą udzielenie pomocy rewolucji komunistycznej w Niemczech. Bo to był moment, kiedy trwała rewolucja komunistyczna w Niemczech i Armia Czerwona liczyła, że może ta rewolucja jeszcze odniesie jakieś sukcesy, a wtedy konieczne będzie przebicie się przez to, co Stalin, jak o tym mówiliśmy Tydzień temu nazywał polskim przepierzeniem, polską ścianką działową i dojście do proletariatu niemieckiego z pomocną dłonią uzbrojonego oczywiście po zęby proletariusza rosyjskiego. I tu właśnie rozstrzygnąć się musiała przyszłość Polski. Czy będzie w ogóle państwo polskie? Czy Armia Czerwona przejdzie, tak jak powiedziała pani redaktor na wstępie, przez trupa Białej Polski do Berlina? Czy też Polska obroni samą swoją państwowość przed unicestwieniem jakie przygotowywał sowiecki projekt Wielkiej Europejskiej Republiki Komunistycznej, w której nie byłoby miejsca, rzecz jasna, dla żadnego suwerennego państwa polskiego. I tak właśnie na to patrzył Józef Piłsudski. Kluczowym teatrem działań wojennych będzie starcie z bolszewikami. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa to był zatem czas pokoju, ale i czas wojny, czas walki i pracy, budowania, jak wspomniałam, podstaw państwa. Rząd Moraczewskiego funkcjonował dwa miesiące, natomiast zadziwia jego aktywność na polu socjalnym, bo i kasy chorych, i inspekcja pracy, i wiele działań na rzecz normalności. Czy rzeczywiście można skwitować ten dwumiesięczny okres jako okres intensywnej pracy tego rządu? Fenomenalnie intensywnej i bardzo pożytecznej. Przypomnijmy o dekretu obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby i macierzyństwa. Kasy chorych, pierwszy raz wymyślone, cały szereg instytucji państwowych wtedy powoływanych. Nie sposób jakby ogarnąć olbrzymiej ilości dziedzin życia. Dam choćby jeden przykład jeszcze tylko. Unifikacja waluty, no przecież na terenie odradzającego się państwa polskiego były w obiegu niemiecka marka, korony austriackie, rosyjskie ruble carskie i republikańskie, chrywny i karbowańce ukraińskie, niemieckie, tak zwane ostmarki i ostruble. Krótko mówiąc, chaos grożący inflacją, przemienieniem tych wszystkich banknotów w śmieci, którymi można co najwyżej napalić w piecu. Zapanowanie nad tym chaosem, stworzenie polskiej krajowej kasy pożyczkowej drukującej polskie już marki, to była potrzeba niesłychanie pilna. To był 31 grudnia 18 roku, kiedy dekret w tej sprawie został wydany. I do hiperinflacji wtedy, do chaosu zupełnego finansowego jednak nie doszło. Można podsumować liczbowo wysiłki rządu Moraczewskiego. 210 dekretów, które zostały wydane przed zebraniem się Sejmu, do zatwierdzenia Sejmowi. I z tego względu należy się rzeczywiście ogromny szacunek dla tego, co rząd Moraczewskiego zrobił Oczywiście na czele z ordynacją wyborczą do samego Sejmu i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, bo zorganizowanie ich w takich warunkach o pełnej wojny, ale toczącej się no, na połowie terytorium państwa polskiego, to była rzeczywiście niesłychanie trudna rzecz i ona się jednak udała. Można patrzeć na te wydarzenia w kategoriach rekordów, chyba niepobitych później w historii Polski, co do liczby dekretów, przedstawionych dokumentów budujących państwo, no i właśnie 10 lutego, 1919 roku Józef Piłsudski uroczyście otworzył obrady Sejmu Ustawodawczego. Marszałkiem został wybrany Wojciech Trąbczyński. Większość mandatów otrzymała prawica. Czy to zdumiewa, czy nie? Myślę, że rozkład głosów był dość oczekiwany. Przypomnijmy, 26 stycznia odbyły się te wybory. Z rekordową frekwencją, w niektórych miejscach do 90%. Tak, no wyobraźmy sobie, duża część społeczeństwa jeszcze stanowili analfabeci. Pierwszy raz w historii Europy Kontynentalnej głosowały kobiety, no więc dużo zasadniczych nowości i trudności stawało poza samymi warunkami, biedą, rzecz jasna niedorozwojem organizacyjnym, skoro państwo istniało dopiero od kilku tygodni i warunkami wojennymi, a jednak udało się zmobilizować tak dużą część społeczeństwa, by poszła do wyborów. Wynik moim zdaniem nie był zaskakujący. Wiadomo było, że na terenie królestwa tego rosyjskiego zaboru największe wpływy zbudował swoją wytrwałą pracą Roman Dmowski i jego partia. Nie tylko w miastach, gdzie rywalizowali narodowcy z socjalistami, ale na wsi, gdzie zbudowali solidną bazę oparcia właśnie w tym regionie. Inaczej było na terenie Galicji, gdzie narodowcy uzyskali zaledwie około 10% głosów. Natomiast wygrały tam zdecydowanie partie chłopskie, najsilniej, najlepiej rozwijające się właśnie na terenie zaboru austriackiego. I tam zwycięzcą okazał się PSL Piast, Wincentego Witosa. W Królestwie jednakże, czyli znów wracamy do zaboru rosyjskiego, obok Narodowej Demokracji, która zdobyła około 45% głosów na tym terenie. W rozmaitych ugrupowaniach bo to nie była jedna partia, tylko jeden ruch polityczny podzielony na kilka różnych organizacji. Otóż poza narodową demokracją drugą siłą byli chłopi zrzeszeni w PSL Wyzwolenie, bardziej lewicowym, bardziej radykalnym. W miastach tę partię chłopską wspierali radykalni inteligenci. I PSL Wyzwolenie oraz PPS, która zdobyła około 10% głosów, stanowili oparcie dla Piłsudskiego. PSL Wyzwolenie i właśnie PPS. Natomiast oczywiście narodowa demokracja była nastawiona wobec Piłsudskiego sceptycznie, a PSL Piast odgrywał rolę takiego rozstrzygającego ugrupowania, które zależnie od tego, po której stronie się opowiedziało, mogło przechylić szale. Stąd szybko rosnąca rola Witosa jako kluczowego polityka w parlamentarnej grze w Polsce. Przypomnijmy, że z tych obszarów, gdzie nie mogły się odbyć wybory, z objętej walką jeszcze wciąż Wielkopolski, jak również z części ziem także ogarniętych walką na terenie Galicji Wschodniej, nominowani zostali posłowie, którzy wcześniej posłowali do Parlamentu Austriackiego, jeśli idzie o Galicję, lub do Parlamentu II Rzeszy, jeśli idzie o zabór pruski. Ale byli też ludzie zupełnie nowi. No właśnie te masy wyborców chłopskich, drobnomieszczańskich wybrały swoich reprezentantów. Stąd takie pogardliwe określenie, którego Użył jeden z komentatorów sceny politycznej z Wersalu, powiedział, że polski Sejm przypomina mu zapachem i wyglądem przedział klasy trzeciej kolei państwowej, jaka wtedy po Polsce kursowała. Panie profesorze, ale w działaniu przypomina raczej luks torpedę, no bo 10 lutego, pierwsze posiedzenie 20 lutego, 10 dni później Sejm przyjmuje małą konstytucję, a Józef Piłsudski zostaje naczelnikiem państwa, czyli de facto staje się rządzącym, mimo dużych wpływów prawicy w Sejmie Ustawodawczym. Przytoczone przeze mnie określenie, bardzo pogardliwe, pejoratywne, co najmniej można tak powiedzieć, oczywiście jest nie do przyjęcia z punktu widzenia każdego, kto ceni sobie zasady demokracji. Ten Sejm bardzo dobrze reprezentował polskie społeczeństwo jego różne orientacje polityczne i reprezentował w sposób taki, jak określiła to pani redaktor, w sposób pozwalający na szybką realizację zasady demokratycznej w praktyce, a także przez stworzenie nadzoru nad instytucjami wykonawczymi, nad rządem i w pewnym sensie nad naczelnikiem państwa. Temu służyła właśnie owa mała konstytucja, nazywana niekiedy Lex Corfanty, od nazwiska Wojciecha Korfantego, który był jej głównym autorem. Jej zasadniczym celem było ograniczenie władzy Piłsudskiego, która wynikała no właściwie nie z mandatu demokratycznego, tylko z nadania Rady Regencyjnej. A więc zatwierdzono Piłsudskiego w funkcji naczelnika państwa, już nie tylko tymczasowego, ale po prostu naczelnika państwa. Tyle tylko, że każdy jego akt wymagał kontrasygnaty odpowiedniego ministra. A rząd i ministrowie rzecz jasna także byli odpowiedzialni przed Sejmem. A więc kończyła się, jeśli można tak powiedzieć, wszechwładza Piłsudskiego jako naczelnika państwa. I to oczywiście jest zgodne jak najbardziej z zasadami demokracji. Piłsudski jednakże bardzo bronił innej swojej prerogatywy, a mianowicie funkcji naczelnego wodza. I tutaj pomysł Korfantego, by uszczuplić władzę Piłsudskiego, by podporządkować go Ministerstwu Spraw Wojskowych utworzonemu wtedy... Ten pomysł się niezupełnie udał narodowej demokracji, no bo Korfanty działał tutaj niejako w ramach szerszego obozu narodowej demokracji. Piłsudskiemu udało się natomiast zachować większość swoich uprawnień i możliwości jako wyłącznego kierownika Wojska Polskiego. I myślę, że stało się to w tamtych miesiącach, gorących miesiącach, 19 i 20 roku z pożytkiem dla Polski. Taka większa władza, jaką uzyskał Piłsudski i zachował Piłsudski nad armią, pozwoliła na sprawne, sprężyste jej zarządzanie i sprostanie tylu wyzwaniom, o których już mówiliśmy, a które będą narastały, zwłaszcza to wyzwanie od wschodu. Później, czy właśnie ta szczególna pozycja Piłsudskiego jako naczelnego wodza nie utrwali w nim pewnych, no, nazwijmy to, odruchów autorytarnych, to już o to się mogą wspierać historycy do końca świata, w 19-20 roku na pewno silna pozycja naczelnego wodza Polsce się przydała. W Paryżu tymczasem na konferencji pokojowej ten rozpędzony pociąg z napisem Polska, jeżeli już trzymać się tych kolejowych porównań, jest zmuszany do hamowania, tam Dmowski i Paderewski dwoją się i troją, by wywalczyć jak najwięcej. Wygłaszają wspaniałe mowy, tymczasem no, nie wygląda to po myśli naszych negocjatorów. Kto jest za, kto przeciw? Rzeczywiście, Dmowski pokazał swoje wszystkie talenty intelektualne. Już w czasie pierwszego wystąpienia na posiedzeniu Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej, Rada Najwyższa to był jakby organ składający się z przywódców i ministrów spraw zagranicznych pięciu mocarstw, a więc Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz dwóch trochę mniejszych, można powiedzieć, mocarstw w tej piątce, czyli Włoch i Japonii. Najważniejsza jednak, że była ta pierwsza trójka, czyli Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone a więc premier David Lloyd George, prezydent Woodrow Wilson i premier Francji Georges Clemenceau. To przed nimi wystąpił Dmowski z pięciogodzinnym przemówieniem wygłaszanym z głowy, bez kartki, uzasadniającym drobiazgowo, argumentami historycznymi, ekonomicznymi, geopolitycznymi, militarnymi, potrzebę odbudowy dużego, silnego państwa polskiego. To rzeczywiście budziło pewnego rodzaju respekt i jednocześnie irytację. Jak mówią Anglicy, nic tak nie irytuje właśnie jak logiczna argumentacja. Nie zostawia miejsca na odpowiedź. prawda? Z tego właśnie Dmowski słynął. Nie miał tylko jednego. Nie miał siły dużego, silnego ekonomicznie i militarnie państwa, które by za jego argumentami logicznymi stało. I to było ważniejsze niestety od wszelkiej logiki, argumentacji oraz pewnego rodzaju uprzedzenia, niechęci i sam fakt nieistnienia Polski. To może najważniejsze było przez praktycznie rzecz biorąc ponad dwa wieki. A więc tu trzeba było przełamać pewną barierę mentalną, która sprowadzała się do tego, że mężowie stanu zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych patrzyli na Polskę jako kraj, który od nich całkowicie zależy Kraj, który nie ma własnego zdania Nie powinien nawet mieć własnego zdania Powinien tylko z wdzięcznością przyjmować to Co postanowią starsi, mądrzejsi i silniejsi Tego rodzaju nastawienie Niestety bardzo trudno było wykorzenić Myślę, że tylko właśnie trwanie Polski na mapie Wzrost jej siły Mógł to nastawienie zmienić i to doskonale rozumiał Idmowski i Piłsudski, dlatego obaj obajkarzy na swój sposób zabiegali o to, żeby nie tylko powstała Polska, ale żeby była silnym państwem. Ale Polska nie mogłaby się odrodzić w granicach sprzed 1772 roku czy był? Ktoś, kto wierzył, że to będzie państwo o powierzchni ponad 700 tysięcy kilometrów kwadratowych i blisko 50 milionach mieszkańców? Oczywiście byli tacy, choćby mieszkańcy dalszych kresów. Szlachta polska z okolic Witebska, Mińszczyzny. Nie tylko jacyś wielcy posiadacze ziemscy, ale drobna szlachta, która tam mieszkała, jak opisał to w swojej wspaniałej epopei Florian Czarnyszewicz nad Berezyńcy. Ale rzeczywiście ludzi tak myślących była mniejszość już w roku 1918. Zdawano sobie sprawę, że dziś nie tylko prawa historyczne decydują o granicach, ale decyduje także zasada prawa narodów do samostanowienia, którą ogłosił prezydent Wilson i że na kresach wschodnich Polski okrzepły tożsamości narodowe niepolskie, litewska przede wszystkim, ukraińska, na Białorusi, niezależnie od tego, że ruch narodowy białoruski nie był bardzo silny, to jednak wiadomo było, że ogromna większość etniczna na tym terenie także nie jest Polska, ale właśnie białoruska. Pojawiało się zatem pytanie, ile Polska może zasymilować z terenów dawniej tworzących Rzeczpospolitą. To było pytanie, które stawiał sobie Dmowski. Piłsudski patrzył na to inaczej. Zastanawiał się, czy można stworzyć taką strukturę polityczną, która zaspokajałaby i prawa historyczne Polski i jednocześnie ambicje polityczne tworzących się wspólnot narodowych ukraińskiej, litewskiej i ewentualnie także białoruskiej. Ale to, co było wspólne, było w istocie ważniejsze. Obie te wizje bowiem miały na celu jedno. To miało być duże państwo, które wytrzyma w tym trudnym położeniu geopolitycznym między Rosją a Niemcami, a nie rozpadnie się pod pierwszym ciosem. Tutaj zgadzali się Dmowski z Piłsudskim, choć różnili się co do metod, którymi chcieli to państwo zbudować. I paradoksalnie okazało się, że z punktu widzenia mocarz zachodnich przeszkadza równie bardzo Polska federacyjna, o której marzył Piłsudski, jak i Polska narodowa czy nacjonalistyczna, którą reprezentował Dmowski. Z punktu widzenia premiera brytyjskiego i prezydenta amerykańskiego, choć w mniejszym stopniu, taka Polska była równie niewygodna i z równą siłą, w szczególności premier David Lloyd George, przeciwko Dmowskiemu i przeciwko Piłsudskiemu występował, nazywając jednego i drugiego polskimi imperialistami. Inaczej było z punktem widzenia francuskim, bowiem Francuzi akceptowali odbudowę dużej Polski, zwłaszcza od momentu, kiedy okazało się, że... Biała Rosja, Rosja sprzymierzona z Francją, na którą politycy francuscy bardzo liczyli, jest fikcją, że ta Biała Rosja przegrywa, co się stanie dopiero w końcu roku 1919 ostatecznie, że ta Biała Rosja przegrywa rywalizację z Rosją Czerwoną, która nie chce w tym momencie żadnego sojuszu z Francją, tylko rzuca wyzwanie całej Europie, całemu systemowi kapitalistycznemu. I wtedy właśnie Francuzi zaakceptują z powodów strategicznych Polskę jako Annelie de Remplacement, to znaczy zastępczy sojusznik. Zamiast Rosji Polska, która będzie szachowała głównego przeciwnika Francji, Niemcy. A więc Francja popierała w niemałym stopniu polskie dążenia do budowy dużego państwa. Natomiast w szczególności Wielka Brytania była bardzo przeciwna. Premier David Lloyd George zrobi wszystko, ażeby Polsce jak najwięcej zabrać z tego, o co prosił, o co występował Dmowski, tak w stosunku do Niemiec i stąd interwencja Lloyd George'a powodująca, że Gdańsk nie został przydzielony Polsce, ale została stworzona sztuczna zupełnie konstrukcja wolnego miasta, wyłącznie jako pomysł rytyjskiego premiera i że Warmia i Mazury stały się terytorium plebiscytowym, nie zostały przyznane Polsce, jak również Górny Śląsk. Nie został Polsce przyznany, tylko oddany pod plebiscyt. Lloyd George po prostu nie chciała, żeby Niemcy zbytnio narzekały na traktat wersalski. Wierzył, że jeśli ograniczy się polskie zdobycze na zachodniej granicy, to Niemcy zaakceptują pokój wersalski, a to jest najważniejsze dla pokoju europejskiego. Zgoda Niemiec. Kierowany podobną logiką, Lloyd George myślał o wschodniej granicy Polski. Uczynić je takimi, by Rosja mogła je zaakceptować. Każda Rosja, czy biała, czy czerwona. Lloyd George pod wpływem swoich doradców, w szczególności Louisa Neymiera, pochodzącego z Galicji Wschodniej, syna zasymilowanego do polskości Żyda, wybitnego zresztą później historyka brytyjskiego. To właśnie ów Louis Neymier, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Bernstein, dostarczał Lloyd George'owi wszelkich argumentów, które miały podważyć polskie prawa do czegokolwiek na wschód od Bugu i na wschód od Sanu. W Warszawie premier Ignacy Paderewski przedstawił stanowisko rządu w kwestii żydowskiej, bez odrębnych przywilejów autonomicznych środowiska żydowskie uznały, że jest to wypowiedzenie wojny żydowskiemu ruchowi narodowemu, którą to wojnę ten podejmie w obronie swych interesów. Dlaczego Paderewski wypowiedział tę wojnę zdaniem środowisk żydowskich? Tragiczna sytuacja, tragiczna, bo wykluczająca pogodzenie racji obu stron polegała na tym, że Żydzi wychodzili z założenia w większość, że skoro na terenie odradzającego się państwa polskiego mieszka największa liczba Żydów na całym świecie, poza szybko rosnącą emigracją w Stanach Zjednoczonych, to należy potraktować ten obszar odradzającego się państwa polskiego jako obszar, na którym Żydzi będą cieszyli się nie równouprawnieniem, ale specjalnymi prawami dającymi im w maksymalnych wariantach prawo do stworzenia czegoś na kształt państwa w państwie. Najczęściej przyjmowało to postać takiej koncepcji Żydowskiej Rady Narodowej, do której wybierani byliby członkowie przez ogół ludności żydowskiej mieszkającej w państwie polskim. A więc jakby Żydzi wybieraliby sami sobie władzę specjalną w Polsce, która byłaby uprawniona do delegowania swoich przedstawicieli do rządu polskiego, a więc mogliby współodpowiadać za rząd w Polsce, za tę jego część, która dotyczy ludności żydowskiej. W wersji bardziej radykalnej te wizje przybierały kształt samorządu, czy więcej niż samorządu autonomii terytorialnej dla ludności żydowskiej, wydzielonej gdzieś na jakiejś części obszaru państwa polskiego. Tego rodzaju oczywiście dążenia no, były sprzeczne z zasadą suwerenności państwa polskiego i stąd Paderewski, który był jak najbardziej ugodowo, życzliwie nastawiony do środowisk żydowskich, nie miał z nimi tak na pieńku, mówiąc kolokwialnie, jak Dmowski, Paderewski próbował przekonać rozmówców żydowskich tak jeszcze w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych, jak i już w 1919 roku w Paryżu, kiedy się tam pojawił już jako premier rządu polskiego, do ograniczenia ich postulatów wyłącznie do równouprawnienia. Pełne prawo do wyznawania religii, do własnego języka i edukacji w tym języku, w języku jidysz nawet do finansowania przez państwo, czy współfinansowania przez państwo szkolnictwa w tym języku, natomiast bez żadnych osobnych, specjalnych praw politycznych do autonomii żydowskiej w Polsce. I wtedy spotkał się między innymi właśnie w Paryżu z owym młodym i dość zuchwałym pracownikiem Foreign Office, Louisem Neymierem, o którym mówiłem przed chwilą. I Neymier użył takiego argumentu, jeżeli chcecie dać nam równouprawnienie, a nie chcecie dać nam autonomii, to ponieważ sami widzicie ile i jak szybko rośnie liczba żydowskiej reprezentacji, jeśli można tak powiedzieć, w zawodach inteligenckich, kulturalnych w Polsce, to za 10-20 lat będziecie musieli sobie szukać innego języka niż polski, jeżeli będziecie chcieli stworzyć odrębną wspólnotę od żydowskiej, która zdominuje po prostu polską elitę. Tak to przedstawił Luis Neymier w rozmowie z Paderewskim. Oczywiście różnica poziomu politycznego była tak duża, że Paderewskiemu mogło się wydawać, że może zlekceważyć zuchwałą uwagę młodego pracownika foreign office, ale pokazuje ta sytuacja napięcie, pokazuje dramatyzm tych rozmów. Warto dodać jeszcze, że Piłsudski doceniał także znaczenie tego problemu i jako swoistego reprezentanta w Wersalu do rozmów ze środowiskami żydowskimi Wydelegował wielkiego historyka i wielkiego patriotę polskiego, Szymona Askenazego, pochodzącego z Żydów polskich. I Szymona Askenazy próbował negocjować z reprezentacją rodziny Rothschildów w Paryżu. W tej sprawie właśnie przyszłości Polski no nie będzie to łatwe, także ze względu na echa pogromów, które zdarzały się zarówno we Lwowie 22-24 Listopada 18 roku, jak i później wiosną 1919 roku, to wszystko sprawi, że rzeczywiście zagadnienie polsko-żydowskie będzie zagadnieniem bardzo utrudniającym Polsce grę o sukces w Wersale. Historia żywa.